Nie to, tygrysa graj. Przed nimi lśni tygrysi są, tygrysa pierzchni rąb. Tygrysa śmiało mocno rąb, tygrysa śmiała rąb. No brawo! Pies nam dobrze wychodzi. Tylko, że na początku zwrotki brzmi zbyt to pretensjonalnie Krze, prze. i te kule, co dzwonią jak szklanki. Nie no, szklanki dobre. A tamto może i warto poprawić. Jak Berlin zdobędziemy, to się doszlifuje. O. No, Tomak, jeszcze raz. Na czysto teraz. Rosną na polach wybuchów krzem. Kule dzwonią jak szklanki. Jak lawiną wszedł. Do szturmu na studzianki Przed nimi śni tygrysi ząb Tygrysa bierz i rok Tygrysa śmiało, mocno